To są informacje polskiego Radia 24. Ślubowanie złożą w Sejmie. Chodzi o nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ceny ropy mocno w dół. Rynki reagują na zawieszenie broni w wojnie z Iranem. Koniec wolnej Amerykanki w szkołach. Rząd zdecyduje, jak mają ubierać się uczniowie. Minęła 11. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Prezydent nie zaprosił, zrobił to marszałek Sejmu. Jutro w parlamencie przysiężenie pozostałych nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To realizacja rządowego planu B. Wcześniej Karol Nawrocki odebrał ślubowanie od dwojga sędziów. Pozostała czwórka wciąż czeka. Najnowsze ustalenia zna Jolanta Turkowska. Informacje o planowanym na jutro ślubowaniu i zaproszeniu do udziału w uroczystości prezydenta potwierdził mi jeden z nowych sędziów, profesor Krystian Markiewicz. Sześć wakatów w Trybunale Sejm obsadził 13 marca. Zgodnie z przepisami, Karol Nawrocki powinien niezwłocznie zaprosić nowych sędziów do złożenia ślubowania. Tak się jednak nie stało. Dopiero 1 kwietnia prezydent odebrał ślubowanie od Magdaleny Będkowskiej i Dariusza Szostka. Pozostali sędziowie skierowali więc do głowy państwa kolejne pismo w sprawie wyznaczenia terminu ceremonii. Ponieważ odpowiedzi nie uzyskali, zdecydowali się na ślubowanie narodowi w sejmie. Polskie Radio. Czy sędziowie TK mogą ślubować w sejmie i czy na takiej uroczystości powinien być obecny prezydent? Między innymi te pytania za chwilę zadamy ekspertowi. Po informacjach naszym gościem będzie konstytucjonalista dr Kamil Stępniak.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 Jeszcze jedna informacja z prokuratury jest akt oskarżenia w sprawie posła PiS Krzysztofa Sztuckiego. W rozmowie z Polskim Radiem potwierdził to rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Krzysztof Sztucki jako szef rządowego Centrum Legislacji w rządzie PiS miał zatrudniać osoby, które zamiast na rzecz Centrum pracowały na rzecz jego kampanii wyborczej. Zatory znikają z map. Tankowce z ropą znów przepływają przez cieśninę Ormus. To jeden z punktów porozumienia na linii Waszyngton-Teheran. Dwutygodniowe zawieszenie broni w wojnie z Iranem w nocy ogłosił prezydent USA Donald Trump. Odblokowanie tego strategicznego morskiego szlaku już wpływa na sytuację na rynkach. Baryłka ropy potaniała o kilkanaście procent. Oczywiście rynek będzie czekał teraz na efekty tego porozumienia, głównie na przywrócenie i bezpieczne transporty przez ciśnienie Ormus, bo to będzie dla rynku ropy naftowej sygnał, że to porozumienie może przynieść długotrwały efekt. Mówiła Urszula Cieślak z łódzkiego refleksu. Jeśli obniżki cen ropy na światowych rynkach się utrzymają w niedługim czasie, ulgę odczują kierowcy. Na razie rząd utrzymuje ceny maksymalne na polskich stacjach.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 i tyle z Pragi, od Wojciecha Stopby. Dodajmy, że ceny paliw w Czechach są o ponad złotówkę wyższe niż w Polsce. Na koniec zmiany w edukacji. Jaki strój jest odpowiedni w szkole i do kogo zgłaszać łamanie praw uczniów? Tymi tematami zajmie się rząd. Zmiany przygotował resort edukacji. Jakie konkretnie? O tym Martyna Szymczakowska. Uczniowie mają obowiązek ubierać się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, z zaznaczeniem, iż strój nie może nawoływać do nienawiści, dyskryminacji czy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 doświadczyło kiedykolwiek sytuację, którą nazwało naruszeniem praw człowieka. Zmiany zakładają też zmniejszenie z 50 do 25% nieusprawiedliwionych nieobecności. Więcej oznacza brak zaliczenia roku. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Dodam jeszcze, że rząd na posiedzeniu zbierze się w południe. To były informacje Polskiego Radia 24. Chłodnej wiosny ciąg dalszy, maksymalnie dziś 11 stopni, tyle będzie na zachodzie. 8 stopni, pokażą termometry w centrum i tylko 6 na wybrzeżu. Odczucie chłodu potęguje porywisty wiatr. W zanadrzu warto mieć dziś parasol miejscami, popada przelotny deszcz. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 To promocja. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest 11:09 i cały czas rzeczywiście Polskie Radio 24. Za chwilę podpowiemy Państwu, co dalej z cenami paliw, bo cena ropy spada, kiedy możemy się spodziewać obniżek na stacjach. Zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie wywołało natychmiastową reakcję rynków finansowych, cen ropy pikują Tym razem w dół polscy kierowcy zadają jedno pytanie i ono jest kluczowe, kiedy te zmiany zobaczymy na stacjach, kiedy tankowanie będzie tańsze. Ministerstwo Energii uspokaja i zapowiada pierwsze spadki cen na pylonach w ciągu najbliższych dni. Zapowiadane na obniżki na stacjach. Piszemy o tym na Polskiej Radio 24.pl. Zapraszam Państwa w międzyczasie. Ministerstwo Energii szacuje, że w ciągu najbliższych dni ceny spadną o kilkanaście groszy. Mówimy o pułapie... 6 zł. 5 groszy, 6 ,10 zł. 10 groszy za 95, 7,70, 7,75 za olej napędowy. Klif podatkowy to jest utrzymanie niższych cen, zależy od szybkich decyzji rządu. 15 kwietnia wygasa rozporządzenie o zredukowanej akcyzie, a 30 kwietnia kończy się preferencyjna 8% stawka VAT. Gdyby rządowe mechanizmy osłony zniknęły całkowicie, Dzisiejsza rynkowa cena benzyny, uwaga teraz, proszę się przytrzymać czegoś, dzisiejsza rynkowa cena litra benzyny 95 poszybowałaby do 7,68 zł, a litra diesla do 9 złotych groszy. W następstwie ogłoszenia dwutygodniowego zawieszenia broni cena ropy naftowej spadła o 14%. Za baryłkę ropy Brent płaci się teraz 94 dolary. No i Miłosz Motyka, czyli minister energii zapowiada, że rzeczywiście jego resort powinien móc wyznaczać niższe ceny i to w najbliższym czasie. Jest mowa o przyszłym Tygodniu. No to czekamy, czekamy, trzymamy się za kieszenie i, yy, i czekamy. Yy, przed chwilą dosłownie wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie yy, i do przynajmniej potencjalnego zagrożenia stabilności NATO. Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych, tak mówił. Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych. I nie ma Stanów Zjednoczonych jako potęgi militarnej bez udziału ich w NATO. To, to są naczynia połączone. Ja rozumiem retorykę licytacji, rozumiem retorykę presji, rozumiem e, na, naciąganie e, emocji. Polityka się stała jednodniowa. W jeden dzień jest takie oświadczenie, w drugi dzień może być inne. Pamiętam oświadczenia w pierwszych dniach e, o, o, o różnych sprawach związanych na przykład z Europą, że. E, i Niemcy były wskazywane jako państwo, które niewiele robi w dziedzinie obronności. Po kilku tygodniach Niemcy są wskazywane jako jeden z liderów w Europie e, obok polskiej obronności. Więc ta dynamika jest bardzo duża. E, oczywiście do każdych tego typu zapowiedzi trzeba podchodzić poważnie, że żaden sojusz nie jest dany raz na zawsze o każdy sojusz trzeba zabiegać, ale żebyśmy mogli zabiegać o ten sojusz, to Polska musi być silna sama w sobie. Siła Polski jest gwarancją tego, że znajdziemy sojuszników, jak e, słabość e, powoduje, że trudno e, znaleźć kogokolwiek, kto chce być z tobą w sojuszu, więc budujmy siłę Polski, róbmy swoje. Nie skupiajmy się na, na tym, co inni mówią, tylko na tym, co my możemy zrobić. Dobrze, ale czy są przygotowane jakieś konkretne scenariusze na taką ewentualność? Czy pozostałe państwa członkowskie na to są przygotowane? Na Jeszcze raz powiedziałem, nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych i nie ma potęgi Stanów Zjednoczonych bez NATO. Polska musi budować swoją siłę, żeby mieć sojuszników. Wektor północny. Skandynawia z kluczową rolą Szwecji, wektor południowy z kluczową rolą Turcji, współpraca w ramach państw europejskich, łączność z naszymi sojusznikami, transatlantycka utrzymanie nie tylko ze Stanami, ale również z Kanadą, budowanie przyjaźni z czwórką na Indo-Pacyfiku, Korea Południowa, Japonia, Nowa Zelandia, Australia. To są priorytety państwa polskiego. i Róbmy swoje. Nie oglądajmy się na innych, róbmy swoje. I to był minister Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej. Jakże znamienne są słowa pana ministra, pana wicepremiera. Dziś może być tak, jutro może być inaczej. To najlepsze określenie sytuacji stabilności, sytuacji międzynarodowej. Prawda? Gość Polskiego Radia 24. Wspominaliśmy Państwu o zarzutach dla mm, pana ministra Szczuckiego, byłego szefa Rządowego Centrum Legislacji. Polecam Państwu y, stronę prokuratury www.gov.pl, tam można wpisać prokuratura okręgowa w Warszawie i jest w aktualnościach akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi Szczuckiemu za działania dokonane, gdy był prezesem Rządowego Centrum legislacji. Mogą y, Państwo prześledzić, o co chodzi. E, czeka nas prawdopodobnie także konferencja e, prokuratury w tej sprawie. E, jutro o 12.30 ma dojść do ślubowania czwórki wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tych, których nie zaprosił do siebie pan prezydent, żeby przyjąć od nich ślubowanie. To znaczy, żeby wobec pana prezydenta odbyło się e, ślubowanie tych sędziów. Doktor Kamil Stępniak z nami, prezes Centrum Prawa Konstytucyjnego i Monitorowania Praworządności, konstytucjonalista. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panie redaktorko, dzień dobry państwu. Co się wydarzy jutro o 12.30 pana zdaniem? No to wcale nie jest takie, um, Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka oczywista. To znaczy, no, poszukiwane są pewnego rodzaju rozwiązania zastępcze, których umocowanie jest gdzieś tam w konstytucji, ponieważ prezydent wykorzystując normę ustawową, czyli ten przepis, który mówi, że wobec niego należy złożyć ślubowanie, przeciąga cały proces i nie chce tego ślubowania przyjąć, no to większość rządząca, większość parlamentarna, sejmowa szuka rozwiązań, które będą hmm, jakąś taką powiedziałbym takim bypassem tego zatoru, który tworzy, tworzy prezydent i hmm, biorąc pod uwagę, że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 Sejm. W związku z czym, aktylogicznie, poszukując takich tych wartości konstytucyjnych, tego typu działanie w większości parlamentarnej jest usprawiedliwione. Natomiast mamy taką sytuację, w której nie mamy siły argumentów, ale mamy argument siły. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, kto jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego i to, że mamy w przyszłym roku wybory parlamentarne przed sobą, to znowuż ta... Hmm ten status tych sędziów, prawidłowo wybranych, przypomnijmy, prawidłowo wybranych sędziów, ten status będzie stał pod znakiem zapytania od tego, jak będą rozstrzygnięte wybory, jak się będzie w stosunku do nich za, za zachował prezes Trybunału Konstytucyjnego, czy tego w jaki sposób będzie traktował ich prezydent. Przypuszczam, że ich status gdzieś tam będzie miał być politycznie wykorzystany. Dodamy do nich znowuż jakiś przedrostek, że to nie są sędziowie, tylko są niesędziowie, albo cokolwiek innego, patosędziowy czy cokolwiek, cokolwiek innego zostanie wymyślone w przestrzeni publicznej, żeby pokazać, delegitymizować dalej Trybunał Konstytucyjny w momencie, kiedy ewentualnie byłaby taka konieczność. Jak wiemy, politycy nie lubią Trybunału Konstytucyjnego, bo jest to organ po prostu z ogromnymi kompetencjami, który ma pod polityków uwierać. Na, nikt nie lubi z nas, jak gdy coś nas uwiera, tak? Więc tutaj myślę, że ta niestety rola tych sędziów będzie wykorzystana do tego, żeby Trybunał Konstytucyjny w pewnym momencie delegitymizować w momencie, kiedy miał być to niewygodne, a na pewno, żeby delikitymizować samych tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, żeby ich nie dopuścić do, do orzekania. Właściwie nie, pow nie powinien być politycznym narzędziem, ale jest od lat, bo żeby orzeczenia Trybunału weszły w życie, muszą zostać opublikowane i to jest ostateczne narzędzie polityczne wykorzystywane przez jedną i drugą stronę, prawda? E no, żeby delegi delegitymizować, jak pan powiedział, Trybunał Aha. Konstytucyjny i to się niestety udaje. A Trybunał Konstytucyjny wydaje się, że niestety w naszym systemie prawnym nie do końca się przyjął. znaczy, z jednej strony mieliśmy bardzo chwalebne początki, wielkie nazwiska, wielkich profesorów i profesorek, którzy tam zasiadali, i nie ja pamiętam jeszcze te czasy dosyć dobrze, kiedy orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w środowisku prawniczym wzbudzało emocje, emocje, ale były emocje pozytywnej, merytorycznej, konstruktywnej dyskusji. Natomiast rzeczywiście. Słusznie pani redaktorka zauważyła, że przecież kwestia niepublikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Związane z tym też wyroki Trybunału Kolejnego Konstytucyjnego, które mówi, ym, że jednak ta publikacja nie jest istotna, że ważniejsze jest ogłoszenie podczas rozprawy tego wyroku. Próba wyjścia z tej sytuacji politycznej, ten, ten kryzys się pogłębiał, pogłębiał, pogłębiał. Jesteśmy w takiej sytuacji, takiego zabetonowania tego kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, że żeby rozwiązać taki węzeł gordyjski, trzeba by było naprawdę usiąść i się porozumieć co do tego, czy my chcemy i czy my potrzebujemy tego Trybunału Konstytucyjnego. Bo ja nie mam wątpliwości co do tego właściwie, że on obecnie jest pewnego rodzaju atrapą czegoś, co powinien być. Znaczy, Podobnie to, to jak Trybunał taki... Stanu, prawda? Tak, dokładnie. Tak. Mm -hmm. Tylko, że Trybunał Stanu od początku był tak troszeczkę zaprojektowany, żeby... Rzeczywiście nikomu za bardzo krzywdę nie zrobić, mam wrażenie. Znaczy ciężko było, było to postępowanie e, przed nim przeprowadzić. Wiemy, no, że ale było blisko w przypadku było. Zbigniewa Ziobry wiele, wiele no, lat tak. temu. prawda? Tylko mhm. ktoś tam e, zaspał na posiedzenie Sejmu, ktoś nie przyszedł i wniosek nie przeszedł, a było blisko. Tak. E, fa, e, mówił pan o falandyzacji e, prawa. To ponad 30 lat temu, zdaje się, miała Aha. miejsce taka sytuacja, bo profesor Lech Falandysz, prawnik, był zastępcą szefa kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy. I tam chodziło wtedy o odwołanie z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dwóch jej członków, Aha. Macieja Iłowieckiego i Marka Markiewicza, których zresztą sam Lech Wałęsa powołał. No i wtedy pan profesor Falandysz uznał, choć nie było zapisu takiego stricte o odwołaniu członków Krajowej Rady, no to pan profesor Falandysz uznał, że skoro pan prezydent powołał, to zgodnie z pewną prawniczą logiką ma prawo też odwołać. Mhm. Tylko, że mhm. działania, które podjął, do dziś kojarzą nam się pejoratywnie, prawda? Jak mówimy, mhm. mówimy falandyzacja, to tak. myślimy o działaniu przynajmniej na granicy prawa. Mhm. A teraz to się staje normą. Aż się zawahałam, mhm. bo brzmi to okropnie. Mm -hmm. um, tak. Obecnie jesteśmy w takiej sytuacji, w której mam wrażenie, że niestety pewnego rodzaju ośrodki decyzyjne, czy, czy pewnego rodzaju organy państwowe, czy właściwie ich piastuni, um, wywodzą swoją legitymację do tego, żeby prawo... Do, czy jakieś jakiejś takiej swojej wykładni prawa, która jednocześnie argumentem siły jest forsowana jako wiążąca. No, Panie doktorze, mymora... pozwolę sobie panu wejść słowo, mm -hmm. bo pan mówi pewnego rodzaju. A może, a może konkretnie? Nie, no ja, ja nie mam problemu jakby z nazywaniem rzeczywistości, absolutnie. A też to nie to... sądzę, że dlatego pan tak <laughs> mówi, tylko może, może nam to po prostu, może się nam to przydać, może... Absolutnie. No, nie wiadomo, że pan były prezydenta, czyli tutaj dążył do tego, żeby umocnić swoją pozycję jako prezydenta i w stosunku do wykonywania partyjnych poleceń w ten sposób opisywał czy interpretował prawo. Natomiast oczywiście to, co zrobił Pan Pan Prezydent Nawrocki, to Pan Prezydent Nawrocki jest jeszcze bardziej rozległe. I oczywiście politycy generalnie proszę zwrócić uwagę. Pani, Pani redaktorko, że generalnie jest tak, że politycy, którzy piastują urząd prezydenta w tym gorsecie się tak troszeczkę starają rozpychać. I tak było od zawsze. Wynika to z prostej zależności. To znaczy, żeby zdobyć mandat, w przypadku prezydenta potrzebne jest, potrzebne jest ogromne poparcie społeczne ogromna praca, a jednocześnie te kompetencje wynikające z konstytucji w stosunku co do prezydenta wcale tak duże nie są. W związku z czym poszczególni prezydenci ich tak troszeczkę pchali nasz ten ustroj z tego systemu parlamentarno-gabinetowego w stosunku z kierunku systemu przynajmniej półprezydenckiego, żeby te zwiększyć te kompetencje prezydenta. Tylko co do zasady działo się to na podstawie i w granicach prawa. A teraz się dzieje to jakby obok prawa, czy poza prawem, to znaczy te kompetencje są rozpychane i jakby nie ma znaczenia, tak jak powiedziałem na początku się rozmowy, nie ma znaczenia już norma prawna, ponieważ gdzieś tam jest jakiś przepis, który mówi o jakiejś, o jakiejś sytuacji i on jest zaczyna być interpretowany po prostu wyłącznie tak, żeby to było wygodne dla danej opcji politycznej. I tak jak jest w przypadku Trybunału Konstytucyjnego na przykład. Ja jestem niestety pesymistą, jeżeli o to chodzi i uważam, że prawdopodobnie ta fasadowość tej instytucji zostanie utrzymana, chyba że on, ona wróci do pewnego legalnego punktu wyjścia, ale obawiam się, że to będzie tylko i wyłącznie również warunkowane na tymi czynnikami politycznymi, a nieprawnymi. Panie doktorze, no to chyba pora wyobrazić sobie sytuację, w której to prezes trybunału, pan y, prokurator Bogdan Święczkowski, sędzia trybunału mhm. y, wzywa policję, żeby nie pozwolić sędziom wejść do środka, a sędziowie wzywają policję, żeby do środka wejść. Mm -hmm. No wiadomo, komu podlega Ta obecnie pora? policja w związku, Ta w związku z powyższym. Myślę, że tak. Znaczy, nie wiem, czy, czy, czy tutaj będą takie rozwiązania siłowe potrzebne. Wiadomo, ja sobie przypominam sytuację z telewizją publiczną, gdzie też była wezwana, też była wezwana policja, i, a wiadomo, jak to się, jak to się skończyło... Nie chcę wyrokować tego, jak się skończy w Trybunale Konstytucyjnym. Myślę, że ci, ta czwórka tych sędziów po prostu będzie na wszystko, żeby nie została dopuszczona do orzekania. Natomiast też pewnie będzie trzeba poczekać, aż kurz opadnie, ten taki medialny szum, żeby zobaczyć, jak de facto, de facto sytuacja będzie wyglądała. Natomiast chyba najbardziej okrutne jest to, że to wszystko będzie sytuacją przejściową. To znaczy ci sędziowie są powoływani na 9 lat, natomiast ich status jest statusem o charakterze po prostu przejściowym, tak jak zresztą wiele rzeczy, które teraz się wydarzyło po ostatnich wyborach, ma status o charakterze przejściowym. Jasne. Tylko czy my Tę to wytrzymamy? Ta... Panie doktorze, muszę tutaj wejść panu w Dobrze. słowo, bo musimy kończyć. E, 9 lat, długi okres przejściowy. No tak, wystawi nas rzeczywistość na próbę cierpliwości, między innymi odporności. Doktor Kamil Stępniak z nami, dziękuję bardzo. Dziękuję, uprzejmie, wszystkiego dobrego. A teraz mamy dla Państwa wypowiedź prokuratora Piotra Skiby, rzecznika prokuratury okręgowej w Warszawie, a to w związku z prokuratorskimi zarzutami dla Krzysztofa Szczuckiego, który pełnił funkcję prezesa rządowego centrum legislacji, w którym miało dochodzić do poważnych uchybień. Chodzi tu o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków urzędniczych przez Prezesa Rządowego Centrum Legislacji Krzysztofa Szczuckiego w związku ze zmianą zarządzenia i utworzeniem nowej komórki w, w funkcjonującej w Rządowym Centrum Legislacji, w której zatrudnieni byli na polecenie Krzysztofa Szczuckiego członkowie jego Komitetu Wyborczego i pod pozorem prac wykonywania obowiązków służbowych w tym yy, wydziale, który został utworzony, yy, tak naprawdę wykonywali yy, czynności yy, członków sztabu wyborczego Krzysztofa Szczuckiego. Organizowali yy, jego kampanię yy, wyborczą do Sejmu. Yy, Krzysztof Szczucki kandydował wtedy do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. I to był prokurator Piotr Skiba. Odsyłam Państwa także do strony internetowej rządowej prokuratury, tam więcej informacji na ten temat. To są informacje Polskiego Radia 24. Jest 11.30, Łukasz Jakubowski zapraszam. Jutro w południe ślubowanie czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie, którzy od prawie miesiąca czekają na ruch prezydenta wysłali do Karola Nawrockiego zaproszenia na uroczystość w Sejmie. Poszukiwane są rozwiązania zastępcze. Słyszymy od konstytucjonalisty doktora Kamila Stępniaka.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 Tydzień temu prezydent odebrał ślubowania od dwojga spośród sześciorga wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału. To Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek. Uspokojenie na rynku ropy. Ceny surowca poszły w dół. To skutek ogłoszonego w nocy rozejmu na linii Stany Zjednoczone-Iran. Świat czeka na udrożnienie cieśniny Ormus. Rozejm to dobry znak, mówi wicepremier szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreśla też znaczenie sojuszy. Żaden sojusz nie jest dany raz na zawsze, o każdy sojusz trzeba zabiegać, ale żebyśmy mogli zabiegać o ten sojusz, to Polska musi być silna sama w sobie. Siła Polski jest gwarancją tego, że znajdziemy sojuszników, jak słabość powoduje, że trudno e, znaleźć kogokolwiek, kto chce być z tobą w sojuszu, więc budujmy siłę Polski, róbmy swoje. Po ogłoszeniu rozejmu ropa tanieje mniej więcej o 15%, co oznacza spadek o 16-17 dolarów na baryłce. Przypominamy ważną informację. Jest to akt oskarżenia w sprawie posła PiS Krzysztofa Szczuckiego. Potwierdził to w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Polityk Krzysztof Szczucki, gdy był zatrudniony w rządowym centrum legislacji, miał w czasie kampanii wyborczej zatrudniać w podległej sobie jednostce osoby, które realnie nie pracowały na rzecz RCL-u, a za to działały w interesie kampanii Krzysztofa Szczuckiego. Niemal 900 drzew w powiecie bytowskim na Pomorzu będzie pod ochroną konserwatora zabytków. To ponad stuletnie klony i lipy. Drzewa miały być wycinane w związku z planowaną modernizacją drogi powiatowej. Sprzeciw zgłosiły jednak organizacje ekologiczne. Decyzja nie jest ostateczna, podkreśla rzecznik wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Marcin Tymiński. Mamy nadzieję, że nikt się nie odwoła. ale ja. Historyczna, ale jak najbardziej wymagająca ochrony dla przyszłych pokoleń, przede wszystkim, żeby tych drzew nikt nie wyciął. Podczas akcji protestacyjnej wśród mieszkańców oraz w internecie zebrano kilkanaście tysięcy podpisów sprzeciwiających się wycince drzew. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest 11.33 i dość ryzykownie rozpoczynamy tę część naszego programu. 20 stopni Celsjusza i słońce. Wielki zwrot w pogodzie. Po chłodnych dniach z deszczem i śniegiem do Polski wróci prawdziwa wiosna. Kiedy to się stanie? Temperatury wystrzelą powyżej 20 stopni Celsjusza ehm. Już w przyszłym tygodniu. Ja wiem, że państwo na to czekają w związku z tymi mroźnymi informacjami z całego świata i wcale nie myślę o naszej pogodowej aurze. Stan dnia. Bo świat w ostatnich godzinach wstrzymał oddech jeszcze wczoraj. Prezydent Stanów Zjednoczonych groził Iranowi zniszczeniem całej cywilizacji. A dziś już rozpatrujemy, rozważamy i rozmawiamy o zawieszeniu broni. Porozumienie zostało zawarte dosłownie w ostatniej chwili. Wiele wskazuje na to, że jest ono kruche i nie obejmuje wszystkich działań w regionie. Jan Olęcki jest z nami w studiu. Janku, dzień dobry. Dzień dobry. Co tak naprawdę ustalono? I chyba zasadnicze pytanie, kto na tym zyskuje i czy to jest realna szansa na zakończenie konfliktu. No właśnie, chyba trzeba to tak w pewien sposób poukładać. Tak więc mamy zawieszenie broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, ale jest to rozejm, jak już wspomniałaś, bardzo kruchy i obarczony wieloma znakami zapytania. Decyzja zapadła w ostatniej chwili, mniej niż dwie godziny przed upływem terminu ultimatum Donalda Trumpa który wcześniej groził, że jeśli Iran nie odblokuje cieśniny Ormuz, to tutaj cytat, cała cywilizacja zginie. Dość mocne słowa przyznamy. Ostatecznie zamiast masowych uderzeń mamy dwutygodniową pauzę w walkach i próbę wejścia na ścieżkę negocjacji, Kluczowym warunkiem jest właśnie przywrócenie ruchu w cieśninie Ormuz, przez którą przepływa około 1 piątej światowej ropy. I tutaj eksperci podkreślają, że to porozumienie może być bardziej wymuszone niż przełomowe, o czym mówił Łukasz Napiórkowski.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 To zawieszenie broni ma być też czasem na rozmowy. Już w najbliższy piątek w Islamabadzie mają się spotkać delegacje USA i Iranu, a Teheran deklaruje gotowość do negocjacji, choć jednocześnie przedstawia całą sytuację jako swoje zwycięstwo, co od rana wybrzmiewa w irańskiej telewizji państwowej. Postanowiono, że w Islamabadzie odbędą się negocjacje w celu doprecyzowania szczegółów, tak aby w ciągu maksymalnie 15 dni irańskie zwycięstwo na polu bitwy zostało również utrwalone poprzez negocjacje polityczne. Trzymamy palec na spuście, a najmniejszy błąd wroga spotka się z odpowiedzią pełną siłą. Ten przekaz pokazuje, że Iran traktuje rozejm nie tylko jako ustępstwo, ale jako etap wzmocnienia swojej pozycji, zarówno militarnej, jak i politycznej. Z kolei Zachód reaguje z ulgą, ale i ostrożnością. Prezydent Francji Emmanuel Macron podkreśla, że to dobry sygnał, ale niewystarczający. Powtarzaliśmy to wielokrotnie od początku tego konfliktu, prawie 40 dni temu. To właśnie dzięki negocjacjom będziemy w stanie zapewnić gwarancję bezpieczeństwa niezbędne dla stabilności w całym regionie. Dlatego ogłoszenie zawieszenia broni jest bardzo dobrą rzeczą. Jeśli chodzi o Liban, który jest obecnie również objęty zawieszeniem broni, co jest dobrą rzeczą, wręcz niezbędną, i gdzie naloty ustały w ciągu ostatnich kilku godzin, to sytuacja tam jest bardzo krytyczna. I tutaj dochodzimy do kluczowego problemu, bowiem to zawieszenie broni nie obejmuje całego konfliktu. Izrael wstrzymał ataki na Iran, ale nadal prowadzi operacje w Libanie przeciwko Hezbollahowi, co oznacza, że mimo formalnego rozejmu działania zbrojne w regionie wciąż trwają, a ryzyko ponownej eskalacji pozostaje wysokie. Eksperci, m.in. Przemysław Osiewicz, zwracają uwagę, że takie pauzy w konfliktach często służą przegrupowaniu sił i uzupełnieniu zapasów. Takie okresowe zawieszenia broni nieraz są wykorzystywane przez obie strony do przegrupowania sił, odbudowy potencjału, dostarczenia zapasów dla różnych jednostek. Mam nadzieję, że tak to nie będzie wyglądać. Natomiast o tym, że siły amerykańskie w Zatoce zaczęły mieć problem z amunicją, to jest wiedza powszechna, zwłaszcza po dymisji kilku czołowych generałów, także nie wiem, czy czasem ta decyzja prezydenta Trumpa nie jest wymuszona nie tyle tutaj dobrą wolą i chęcią negocjowania, co po prostu wojskową koniecznością. Na te decyzje o rozejmie, na tych... Natychmiast zareagowały światowe rynki, ceny ropy spadły, choć nadal są znacznie wyższe niż przed wybuchem wojny. Kluczowe pytanie zatem brzmi, czy rzeczywiście uda się przywrócić swobodny ruch w cieśnię Ormuz i przejść do realnych negocjacji? Bo dzisiaj mamy raczej przerwę w konflikcie niż jego zakończenie. No i różne deklaracje, kto na tym zarobi, kto straci, prawda? Złoty finansowy wiek dla Stanów Zjednoczonych kolejny raz ogłasza Donald Trump. Dokładnie. Nie wiemy, co się dokładnie wydarzy, a jak nie wiadomo, co się dzieje, to prawdopodobnie gdzieś tam się dzieje, chodzi o pieniądze. Jasne, follow the money jest też takie powiedzenie. Tak. No to prześledzimy za chwilę. Janek Koleński dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. A za chwilę nasz gość także w tej sprawie. Gość Polskiego Radia 24. Doktor Przemysław Kwiatkowski, amerykanista. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie doktor. Nie wiem, czy tylko za pieniędzmi powinniśmy w tej sprawie podążać, bo w przypadku Beniamina Netanyahu nie chodzi o pieniądze, ale o polityczne i karne bezpieczeństwo na przykład. Dokładnie tak. Tutaj trzeba pamiętać, że ciąży nad premierem Izraela sprawy natury karnej, że jeżeli by stracił władzę, doszłaby taka sytuacja, to najprawdopodobniej straciłby też wolność. Taki jest realny scenariusz, więc premier Izraela nie tylko walczy o przetrwanie państwa Izrael, ale też walczy o swoje polityczne przetrwanie, o swoją własną osobistą, osobistą wolność. I tutaj jest ciekawe w trakcie tutaj wypowiedzi poprzedzających naszą rozmowę bardzo interesujące wątki się pojawiły dotyczące właśnie tego, że nie wiemy tak na dobrą sprawę i to znaczy widzimy jak kruchy jest ten, to zawieszenie broni, bo nie mamy tutaj jasności odnośnie sytuacji właśnie działań wobec, wobec Libanu czy premier Pakistanu, czy francuski prezydent mówili, że to zawieszenie broni również obejmuje Liban, natomiast izraelski premier mówi, że absolutnie nie i to może być powód do, do zerwania tego kruchego, kruchego, wymuszonego okolicznościami zawieszenia broni, swoistej pauzy w działaniach zbrojnych. Jak pan sądzi, panie doktorze, co skłoniło Donalda Trumpa do obwieszczenia zawieszenia broni? Może wewnętrzne, polityczne naciski, bo czytam od kilku dni, że nawet Republikanie mają dość prezydenta, który grozi światu apokalipsą, bo na Iranie by się nie skończyło. Trzeba tutaj wskazać, że przyczyny, znaczy zdarzenia w polityce międzynarodowej nie mają swojej jednej przyczyny. Tutaj mamy i, i podobnie w tym przypadku, to jest składowa wielu, wielu okoliczności od właśnie o tym, co powiedziała pani redaktor, nastrojów partii republikańskiej, gdzie politycy, którzy zaraz będą walczyli o, o część z nich, o, o miejsce w parlamencie w listopadowych wyborach tak zwanych midterm do do, do Izby Reprezentantów oraz do jednej trzeciej Senatu, to oni nie chcą być, to, to oni widzą, że baza polityczna jest generalnie antywojenna, jeżeli chodzi o Amerykanów, że Amerykanie i zaraz, im dłużej będzie trwał ten konflikt, w coraz większym stopniu będą odczuwali ekonomiczne skutki tego, tego konfliktu. Chociażby tankując swoje, swoje no, mało ekonomiczne auta na stacjach benzynowych. Ale z drugiej strony nie, nie, nie, mówiąc wprost, Donald Trump nie dowiózł. I nie spełni swoich, nawet tych mglistych zapowiedzi dotyczących tego, tego konfliktu. No pamiętamy, jak z dnia na dzień de facto zmieniały się deklarowane cele, tego, cele tego, tej, tej operacji, że już pierwszego dnia było zwycięstwo. A tu się okazało, że nie, że Iran, który miał paść jak domek z miał się powtórzyć scenariusz wenezuelski. No tutaj tak, tak, taka sytuacja nie miała, nie miała miejsca i de facto Iran z, z kraju, który był poważnym przeciwnikiem e, dla Stanów Zjednoczonych w regionie, stał się no, dużo groźniejszy, no bo jednak ranione zwierzę jest e, no, bardziej skoro do, do agresji. I tutaj widzimy to w działaniach, w działaniach e, Teheranu. Pomimo dekapitacji e, politycznego przywództwa, to ci, którzy, że tak powiem, przeżyli i pozostali przy tym przywództwie, no są siłą rzeczy bardziej radykalni, bardziej skorzy do, do zemsty. E, no bo chociażby przykład e, obecnego przywódcy Iranu. On może powiedzieć, prezydent Amerykanie zabili mi mojego ojca, część mojej rodziny. Mm -hmm. to, to, to jest potężny przekaz, e, wręcz taki, no, f, f, nie tylko polityczny, ale wręcz ludzki, z którymi e, mieszkańcy podzielonego Iranu przed tym konfliktem, e, no, mogą się jednoczyć i kiedy stają się ofiarą obcej agresji. To dodam tylko, że w tej chwili trwa spotkanie w Budapeszcie z J.D. Devansem, wizeprezydentem Stanów Zjednoczonych, który jest z wizytą na Węgrzech. Powiedział yy, między innymi, no, nie słuchamy, na bieżąco korzystamy z przekazów. Uh -huh, uh -huh. Powiedział, że wojna, Rosja, Ukraina yy, w tej chwili właściwie toczy się o kilka kilometrów kwadratowych terytorium i że chodzi o porozumienie pokojowe, że to właściwie jak na targu że w grę wchodzi targowanie się o kilka kilometrów kwadratowych y, terytorium. No jest to przekaz na użytek węgierskich wyborów. Y, prawdopodobnie, żeby zdeprecjonować stronę ukraińską walczącą o życie. Ale to, to tylko taka sugestia, bo to się dzieje tu i teraz. Widzę. Panie Wiatr, ja tak powiem tak, że dla mnie z dużym no, niepokojem patrzę zawsze na sytuację, kiedy przy, przy ważne postacie z polityki innych państw, no jawnie ingerują w wybory w, w, w którymś, którymkolwiek z państw, bo to, to nie powinno się to tak odbywać. To jest, no wyobraźmy sobie sytuację taką, gdyby, nie wiem. Kanclerz Niemiec przyjechał w przeddzień wyborów w Polsce i poparł jedną ze stron politycznego sporu w ten sposób awantura była polityczna by była straszna. Zarzuty o to, że właśnie mamy do czynienia z no, takim klientelizmem, prawda? że yy, yy, tutaj mocodawca przyjechał, prawda, udziela poparcia, namaszczenia, żeby zwiększyć szanse wyborcze. No takie sytuacje nie powinny mieć miejsca i to psuje demokrację, yy, psuje no, ideę suwerenności, bo... Takich rzeczy nie powinno się robić w przeddzień, w przeddzień yy, wyborów i to jest bardzo zła praktyka. Ale mieliśmy do czynienia i u nas z taką sytuacją przed yy, wyborami prezydenckimi. Konferencja SIPAK, prawda? Yy, I Krystino chyba tak, wtedy była w Polsce. Tak, tak, tak, Kogo dokładnie. to jeszcze oburza, oprócz tych, którzy pamiętają yy, czasy, w których takie sytuacje nie miały miejsca? Pozwolę sobie na taki trochę, przepraszam... Mm, no dobrze, bumerski jeśli nie dzi dziaderski komentarz. Ale tutaj, tutaj, no niestety pani redaktor ma rację. To stało się pewną praktyką standardową i nie raz, nie dwa właśnie jesteśmy świadkami. No tutaj już jest użycie bardzo, że tak powiem, wysokiej karty, bo oczywiście no, amerykański prezydent w polityce no, taki na co dzień nie jest, nie jest ważny, ale on w pewnym sensie jest namaszczony na następcę Donalda. Trump, o tym trzeba pamiętać, bo pytany Donald Trump, kto będzie, kto będzie kolejnym prezydentem, wskazywał albo Mark Rubio, czyli obecny sekretarz tak. stanu, albo, albo J.D. Vance, albo żaden z nich, bo prawda, może właśnie wskazując tych dwóch kandydatów wskazuje ich na walkę ze sobą i żeby mógł pojawić się ktoś. Trzeci, na przykład, ktoś z rodziny Trumpów. Czemu nie? kontynuacja Na przykład dynastii. Jared z Steve Whitcomb, kto jeszcze? Ja, przychodzi nam do głowy. Ja wiem, trochę biznes. To jest rodzinny tak. biznes, więc myślę, że tam kandydatu. A czemu nie Iwanka Trump, która, co prawda, ostatnio się dystansuje od swojego ojca, ale, ale czemu nie? Więc... Ale pamiętamy, że w pierwszej kadencji swojego ojca towarzyszyła mu na oficjalnych spotkaniach, czym tak, budziła zdumienie, 7, tak, budziła tak. zdumienie biorących w niej udział polityków i rozmawiać, nie rozmawiać, ustalać ważne rzeczy. Kim jest Iwanka Trump w tym, w tym systemie? No dobrze. Tak, to się ale... nawet zdarzyło w trakcie mhm. jednego ze spotkań grupy. 7, tak. gdzie zastępowała swojego swojego ojca. No i właśnie było to pytanie, no ale na jakiej zasadzie? Kim, kim, jaką faktyczną rolę w administracji ona pełni, żeby, żeby uczestniczyć w takim spotkaniu? No demokraci zapowiadają przyjrzenie się bardzo precyzyjne rodzinnym biznesom Donalda Trumpa po, po połówkowych wyborach. Jako, to ma być jeden z zarzutów, prawda? Czy jeden z argumentów do wszczęcia przesłuchań, choćby przed przed parlamentem, żeby wszyscy, oni mają taką instytucję, prawda, że, że można zaprosić polityka do składania zeznań, do odpowiadania na pytania i on nie może tak. powiedzieć nie. Instytucja Komisji Śledczych jest dużo bardziej rozbudowana i często stosowana właśnie, ten wymiar, ta funkcja kontrolna przez par parlament jest realizowana właśnie poprzez tak zwane przesłuchania przed komisjami, komisjami czy to Izby Reprezentantów, czy, czy, czy Senatu. Więc to, to jest typowa, typowa praktyka, no, ale te interesy są rozliczne. No, tutaj można wspomnieć o takim ostatnim, ostatnim przypadku, mianowicie filmu dokumentalnego na temat Melanie Trump, gdzie ze same prawa do nakręcenia tego, tego dokumentu, firma Jeffa Bezosa, multimiliardera, firmy Amazon zapłaciła 40 milionów dolarów, a dodatkowo koszty produkcji były kolejne 40 milionów dolarów. Nikt w historii nie powstał tak e, kosztowny film dokumentalny, no, który mówiąc, no, nie, no, nie spotkał się z wielkim zainteresowaniem e, w e, kinach, ale właśnie niektórzy demokraci mówiąc, no, mówią, no to jest to, to jest, to, to jest to wygląda jak po prostu łapówka polityczna. No to ja sobie na kolejny żart pozwolę, bo e, wielkanocne spotkanie w Białym Domu. Pan prezydent e, bardzo dobrze mówił o swojej żonie i mówił też, że to jest numer jeden w amerykańskich kinach o którym pan wspomniał, no to może to były dobrze wydane pieniądze. To żart. Pozwoliłem sobie na żart, <sum> nie wiem, czy... no bo co nam ten Króliczek, Króliczek Wielkanocy, który stał obok <laughs> par Prezydenckiej, temu mina zrzędu, jak, jak, jak, jak słuchał tych, tych tyrat, które są typowe dla, dla amerykańskiego Jasne. prezydenta, który uwielbia agresję, uwielbia mówić o, o sobie, o, o, czy o członkach swojej rodziny, w samych superlatywach, o swoich dokonaniach. Jest to niesmaczne. No tak, bo ale jeżeli jest jeśli... konferencja tak, w Białym Domu i w, w, dotycząca czy to spraw wewnętrznych, czy to spraw międzynarodowych i w pół zdania potrafi amerykański prezydent nagle zacząć e, przez kilkanaście minut rozwodzić się na temat zasłon e, w, w Białym Domu, że on je wybierał, że jaka piękna będzie ta sala balowa. To, to są... To, to, tego, nie, tego, jak to też to zabrzmi, tak bumersko, Tego jeszcze nie grano. No tak, ale jeśli Zajączkowi Króliczkowi z na to był podstawiony, <laughs> <laughs> przepraszam. To, tak, to, to, ja myślę, że Secret Service dokładnie sprawdziło, Jasne. kto tam jest, ale, ale, ale ktokolwiek tam był, to, to, to... Szkoda, że nie było właśnie widać jego wyrazu twarzy, kiedy, kiedy te, te, te słowa te, padały. Ten te nasz śmiech to jest taki trochę śmiech przez łzy. Ja mam nadzieję, że pan mi wybaczy, że... że... Tak trochę w tę stronę zmierzam to teraz poważnie, panie, panie doktorze, bo, bo sprawy są poważne. Yy, czytałam też taką sugestię, analizę, że Iranowi chodziło w tym starciu o to, żeby pokazać światu siłę, moc, niekoniecznie tę militarną, ale demonstrowaną na przykład przez zdalnie sterowane yy, Motorówki, które blokowały ruch ciśnienia Ormus po to, żeby przez następne dziesiątki lat nikt na Iran nie podniósł y, ręki. Udało się? Zdecydowanie tak. E, tutaj e, dla mnie zaskakujące to, jak Stany Zjednoczone nie wyciągnęły wniosków z toczącego się konfliktu na Ukrainie, gdzie mamy do czynienia prawda, z dysproporcją stron walczących, gdzie strona słabsza jest w stanie zadawać potężne ciosy na jeźdźcy, no i Iran zrobił dokładnie to samo, co zrobili, co robią Ukraińcy, używając, no, nazwijmy to, asymetrycznych środków odpowiedzi, które, które są tanie, które, żeby je zestrocić, trzeba, bo Amerykanie używają i ich sojusznicy w regionie środków dużo droższych. No bo jeżeli rakieta Patriot, do systemu Patriot kosztuje między 4 a 8 miliona dolarów, takie, takie informacje są w mediach i ze, służą do zestrzelenia drona, który kosztuje koszt wyprodukowania to jest 100 tysięcy dolarów nawet, to relacja, cena do, do rezultatu jest tutaj bardzo słaba. I Amerykanie nie byli w stanie e, bronić swoich baz. E, stracili mnóstwo sprzętu e, bardzo cennego, jak chociażby... E, samoloty, cyster latające cysterny. Samolot E3 Sentry, czyli samolot wczesnego ostrzegania, który kosztował, jego wycena była pół, pół miliarda dolarów. Problem jest taki, że tych samolotów się nie produkują, Stany Zjednoczonych się produkują. I tak by można było wymieniać te, te, te sytuacje, kiedy państwo o dużo niższym potencjale obronnym na papierze, jakim jest Iran, jest w stanie skutecznie się, przygotowało się do tego i zrealizował swój plan obronny, bo przypomnijmy, to nie była pierwsza sytuacja, kiedy Iran stał się obiektem celem ataków amerykańskich. Były, bo W połowie ubiegłego roku były atakowane instalacje nuklearne, które miały być całkowicie zniszczone, zdaniem amerykańskiego prezydenta. Jeżeli tak, to, to dlaczego mówi, że jednym z powodów tego, tej, tej ostatniej operacji wojskowej było niedopuszczenie do wejścia w posiadanie przez Iran z bronią drogową, gdzie już miało dzielić dwa tygodnie od tego momentu. No to albo wtedy kłamał, albo teraz kłamał. No, nie, trudno, że tak Albo powie, i wtedy no, no i ten... teraz, bo to jest najbardziej prawdopodobna opcja. opcja. Podglądam, właściwie podpatruję komentarze czy doniesienia agencyjne w sprawie wypowiedzi Jay Vansa tej z Budapesztu. I on mhm. powiedział przed chwilą o tym, że rozejm jest bardzo kruchy. I jeżeli Iran nie zaangażuje się w dobrej wierze i w pełni w ten rozejm, to dowie się, że prezydent Trump nie jest osobą, którą można rozgrywać Ja to tak rozumiem, bo jest mess around, więc tak myślę uh -huh. sobie, że nie jest kimś, kogo można... jest po kontakt. Dokładnie, po kontakt rozgrywać, taki. tak. No uh -huh. więc z jednej strony wyciągamy rękę, a w drugiej mamy bat, którym... No ale to chyba nas nie, nie dziwi, prawda? Tutaj trudno... Ale co, da, dalej, dalej będą bombardowali, dalej będą grozili zniszczeniem cywilizacji. E, tutaj wracając do tego pytania... E, Iran jest zdecydowanym tutaj wygranym, ponieważ no porównajmy sobie sytuację, jaka była przed, y, przed 28 lutego, a jaka jest dzisiaj. To Iran decyduje, kto przepływa przez tę ciśninę. Nawet jeżeli to nie jest mowa o otwarciu, no to okej, okay, ale... Za cenę będą, będą statki, operatorzy, armatorzy będą musieli płacić my to Iranowi za wyrażenie zgodne na przepłynięcie statku mm -hmm. przez tą przez ciślinę. Amerykańska marynarka wojenna nie ma nic tam do powiedzenia. Właśnie dzięki tym szybkim motorówkom, które zdali sterowanym, autonomicznym, to tutaj panem sytuacji jest, jest Iran i Stany Zjednoczone. W przeciwieństwie do sytuacji z lat 80., kiedy były w stanie konwojować tankowce poruszające się w tym akwenie, dzisiaj... Takie i im bezpieczeństwo. Dzisiaj e, marynarka wojenna nie dysponuje, Stanów Zjednoczonych nie dysponuje takimi zasobami i Iran to wie, Iran z tego, z tego korzysta i tutaj, jeżeli chodzi o kwestie, kwestie samej cieśliny, tutaj jest ewidentnym, ewidentnym e, zwycięzcą. Mhm. Jeszcze tutaj wróćmy do, konsek Musimy do konsekwencji takich... Mhm. Bo chciałam jeszcze pana zapytać o, o coś. Tak, tak, tak, proszę. Nie liczmy na tańszą paliwa na stacjach benzynowych. To, mhm. to dzisiejsza decyzja z nocy tutaj nie przełoży się szybko na spadek tych cen. Jasne. Trump mówi cały czas o Wielkim Dniu dla Światowego Pokoju. A może Donald Trump pokazał światu w pewnym sensie słabość Ameryki? To tak już na koniec. Tak, niestety, może tutaj znowu chciał zwiększyć swoje szanse na pokojową Nagrodę Nobla dzięki tej swojej decyzji o przyjęciu tych warunków tego, tego zawieszenia broni, ale niestety, jakbym patrząc z perspektywy Pekiny, to jest to jest taka ta mhm. lekcja. Jak poradzi, może sobie poradzić ze Stanami Zjednoczonymi i jej, jej siłami, na przykład w, kontek w kontekście Tajwanu? To już tak na, żartem pozwolę sobie na koniec y, naszą rozmowę sfinalizować. No JD Vance, aby nie wysłał na Grenlandię przed wyborami Donald Trump. Doktor <grymne> <grymne> Przemysław Kwiatkowski, Andryk, musiałam, przepraszam bardzo. Doktor Przemysław Kwiatkowski z nami. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę i Państwu za wspólny czas i życzę wszystkiego dobrego, spokojnego.